No tu no, popogadzę z cunajarzami na to. co? No i spokój, nie chce mi się toczyć, tylko lozy i jest i jesteś popierdolone Sorry, co mówiliście ktoś?